bierzemy białka, obieramy, mleko i nadziewamy patyczki do szaszłyków obsypujemy to wszystko tartymi kotletami i podgrzewamy cztery ziemniaki z dwoma litrami schłodzonego parmezanu miczemy na czas piętnaście minut posypujemy to wszystko drobną szpatułką wodą dalej kroimy i podsypujemy sosem grada, dużą Z czarapę, luzu i ilością nalety z łososia i mam już pyszne pączki to wszystko mieszamy czekamy aż teraz wyjdzie nam czas. kroimy, mieszamy i podajemy do talerza słuchaj dalej a nóż widelec przyda ci się to w kuchni witam was serdecznie tutaj z tej strony Jacek kuchni dziś jestem w takiej ekologicznej restauracji gdzie podają kawę przy Tobie, no nie ale mieloną, podają chleb taki, wiesz, prasowany, jest coś taki ala kartoniki, tylko że bez konserwantów, świeżo robiony z masy jakichś tam, trebów i tak dalej. Do tego wiejski serek, mhm. ręcznie ucierany, to już Paweł mówił o, o keczupie, tutaj jest majonez ucierany ręcznie. No i zamówiłem sobie taką kanapkę właśnie z pomidorkiem, z chrzanem, i z majonezem. A na drugie danie kukurydza. A dlaczego ja taki dziwny wstęp jest dzisiaj nietypowy? No to już opowiem wam Paweł, bo dzisiejszy odcinek jest o o zdrowym jedzeniu ekspresowym, czyli coś dla zabieganych. Tak. Słuchajcie no, wakacje, dostęp jest do praktycznie do wszystkiego na świeżo. Są arbuzy przepyszne, są bardzo smaczne pomidory. Są wszelkiego rodzaju owoce, jabłka, gruszki, mago. Można Śliwki. z tego wszystkiego kombinować. Śliwki też teraz się pokazały, tak, to prawda. Niedługo będą już nowe orzechy. Orzechy laskowe już tegoroczne jadłem. I to wszystko no, należy wcinać, żeby być zdrowym. Mhm. Tak. Pytałeś mnie, pytałeś mnie kiedyś, co ja sobie robię do pracy mhm. i... Ty też opowiadałeś mi, że do pracy zabierasz swoje jedzenie. Uważam, że to bardzo dobry zwyczaj, że zawsze lepsze jest jedzenie, które przygotujemy sobie w domu, niż coś, co kupujemy później przywożone z miasta, czy nie daj Boże jakieś pączki, kola i tak dalej. No to jest jedzenie, bym powiedział, takie bardziej survivalowe, tak jak żołnierze jedzą batoniki, bo mają utrudniony dostęp do jedzenia czy mają chleb w puszce, ale my tutaj wcale nie musimy działać w ten właśnie sposób, bo dostęp do świeżych i smacznych produktów mamy doskonały. Tak. Zarówno w Polsce, jak i w Anglii są świeże, sezonowe e, owoce, warzywa i należy jak najwięcej z tego korzystać. E, no taki mamy trend. Tak. Po pierwsze w Anglii, nie wiem, ja jeszcze nie natrafiłem, być może coś takiego jest jakby jakiś, któryś ze słuchaczy coś na ten temat wiedział, to poprosimy o Informacje zwrotną, ale mm -hmm. w Anglii nie spotkałem jeszcze jagód takich jak są w Polsce, prawdziwych jagód, nie borówek kanadyjskich, tylko jagód takich polskich jagód. Mm -hmm. Może dlatego, że mówisz, że nie ma aż tak dużo lasów jak w Polsce, a może to właśnie jest specjał taki bardziej kontynentalny, bo wiem, że w Szwecji są. Być może, że w Anglii jest troszeczkę inna przyroda, inny, wiesz, inny klimat, inne rośliny i tam akurat nie dotarły. No może, może. A noż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Może wiem, że... Słuchaj, no... Tak? Że, ja to, się... że, że naszą rudą Basię, czy kasie, jak to się w dzieciństwie wołało na wiewiórki, wyparła jakaś tam odmiana szara. Dlatego w Anglii są tylko szare wiewiórki, bo rude były za delikatne i te szare zjadły rudę. E, tak. A, widzisz. A jeszcze miałem Cię zapytać właśnie o ziele angielskie, no bo Ty jesteś w Anglii na co dzień i w Polsce mamy taką przeprawę, która nazywa się ziele angielskie. Mm -hmm. Wiem, że w Anglii to się nazywa inaczej, a mianowicie tak. all, all spice, tak? czyli tak. Przy, przyprawa do wszystkiego, tak można by to spolszczyć. Tak. No i powiedz mi, jak to, jak to jest używane? Czy faktycznie Anglicy bardzo dużo używają tego ziele angielskiego, czy to tylko w Polsce tak się mówi ziele angielskie? A w Polsce się mówi, Pamiętasz, myśmy mieli jeden z takich odcinków <śmiech> o tych różnych potrawach, które funkcjonują w Polsce. Są takie pod nazwą tak jakby narodową, typu Pierogi mhm. ruskie, choć to wcale nie chodzi o Rosjan, czy. Śledź po japońsku. Tak, albo placki. Fasolka. Fasolka po tak. Bretońsku albo placki po węgiersku. Mhm. jeszcze inne tym podobne. Mhm. Czyli tak naprawdę to nie jest pewnie angielskie. Typowo ziele, tym bardziej, że przywożone jest ono z dawnych kolonii, z Nowej Zelandii, tak, pewnie gdzieś tam, tak. z, może z Madagaskaru. To znaczy, ja ci powiem szczerze, że, że lubię te, te kuleczki, ale wiesz, to jest taki przykład, że należy umiarkowanie dodawać wszelkich, wszelkiego rodzaju przypraw, ponieważ zarówno tak. Jak będzie ich za mało, to nie będziemy ich czuć. Jak będzie ich za dużo, to one zmienią <śmiech> smak potrawy i to już nie będzie to samo. I to będzie... Tak, zdominują. To tak jak tak. gdzieś samą przyprawę. Mhm. Mhm. Ja jeszcze Ci powiem, że ostatnio zrobiłem pewną zmianę kulinarną u siebie. Lubimy zjeść żurek od czasu do czasu. Taki, wiesz, o którym już też wspominaliśmy. Mhm. Ale zawsze do tego żurku stosowaliśmy kwaśną śmietanę. Jakoś tak byłem nauczony z domu i faktycznie... Mhm no stosowaliśmy kwaśną śmietanę okazuje się, że żurek sam w sobie zawiera ten kwas taki... mm -hmm. i w połączeniu z tą kwaśną śmietaną jest taki powiedziałbym ciężki dosyć może a kiedy zastosujesz słodką śmietankę, kremówkę 30% tak zwaną double cream u was pewnie mm -hmm. to wtedy ten smak jest taki łagodniejszy, taki zharmonizowany nie jest to też aż tak gęste i powiedziałbym, że dużo, dużo smaczniejszy ten żurek, właśnie z dodatkiem słodkiej śmietanki. Wiesz, ja ci powiem taką rzecz. Znaczy, być może ktoś ze słuchaczy ma podobne odczucia, czy ty też, może nie wiem. Ale ja, właśnie, mm. <śmiech> powiedziałeś o tej zupie. Mm -hmm. To z domu było właśnie zupa była taka, właśnie gęsta, zawiesista, taka prawie jak teraz nasze współczesne sosy. Natomiast tutaj my robimy zupy, właśnie takie bardziej bodniste. I kiedyś to się w Polsce uważało, no, że zupa taka bodnista to jest taka bieda zupa. Że to, wiesz, ktoś... Mhm. Że dobra jest jak łyżka stoi. Tak, tak, tak. właśnie tak. A to chyba nie do końca. No mhm. właśnie, nie ma co do tej zupy dać, to taką zupą tak często ja, to wcale tak właśnie nie jest. Bo w zupie, w przeciwieństwie no, może do innych potraw, gdzie mało kto sobie z tego zdaje sprawę, ale słuchajcie, jak będziecie jutro gdzieś na obiedzie u kogoś, albo sami będziecie podawać obiad dwudaniowy na przykład właśnie będzie zupa to w zupie w zasadzie najważniejszy jest ten płyn bo mm -hmm. wszystkie te warzywy, warzywa i mm, wszystkie dodatki pływające w tej zupie dają wszystko do wody bo zupę zaczyna się gotować na zimnej wodzie, prawda? Tak, już wygotowane te witaminy pewnie znikają w większości mm -hmm. jakieś tam powiedzmy substancje mineralne zostają przede wszystkim substancje smakowe, aromatyczne Mhm. I tak jak mówiliśmy, no, przynajmniej te dwa litry dziennie trzeba wypić płynów różnego rodzaju, w tym właśnie wliczają się i zupy, po to, żeby dobrze pracowały nerki, po to, żeby no, nasz organizm po prostu mógł tą wodę przefiltrować. i dwa żeby, litry... ta, żeby ta rurka, Paweł, która ma ruchy robaczkowe nie miała problemów z przesyłaniem zawartości do dołu. Wiesz, Bierz, co? problem tak? również jest z trawieniem. Jeżeli masz niedobór wody, no to ciężko jest trawić. Żołądek też musi mieć odpowiednią ilość płynów, tego kwasu żołądkowego, tego płynu i no, pokarm płynny jest łatwiej przyswajalny. Mhm. Pamiętam, że jak powiedziałeś tutaj na początku naszego podcastu, powiedziałeś o takim jedzeniu wojskowym czy survivalowym, Wiesz, to mi się mm. skojarzyło z takim czymś, ja usłyszałem mm, wypowiedź takiego pewnego doktora w radiu, który powiedział, że w zasadzie człowiek może obyć się bez soli, tylko o tym nie wie. Że po dwóch tygodniach życia, mm. jedzenie potraw bez soli zapomina o tym, że sól w ogóle jest potrzebna do jedzenia. albo po Wiesz, jest My bardzo mało solimy, solimy niektóre rzeczy tylko, ale ogólnie to staramy się jeść mało soli i powiem Ci, że jak kupisz później wędlinę jakąś taką ze sklepu a jesz mało soli to to wszystko wydaje Ci się tak bardzo przesolone tak. Ch chleb nawet, który byś kupił, wiesz, ze sklepu też wydaje Ci się bardzo słony mhm. albo jak pójdziesz do kogoś, wiesz, w gości i ktoś Ci tam poda talerz zupy takiej, wiesz, dobrze doprawionej, jakieś tam Prawda? dosypane jakieś jarzynki jakieś tam ze, z ziarenka smaku jakieś takie wiesz kostki bulionowe i tak dalej od razu to wyczujesz bo to jest po prostu jedna, jedna wielka sól a co ty myślisz że tak ludzie tak gotują że dodają te różne dodatki takie tak no myślę że znalazłoby się sporo takich ludzi no przecież pewno jest tego na półkach ktoś to musi kupować przecież to nie jest tylko po to żeby to stało Wasza. jak myślisz <śmiech> ktoś to ja kupuje czy... Dobra, słuchaj. Y... Co na dzisiaj, Paweł? Co Porozmawiajmy dzisiaj? o tym, co do pracy można zabrać i co można na szybko sobie zrobić z takich właśnie świeżych rzeczy. Dobra, słuchajcie. Ja już mówiłem o tym, że robimy sałatkę z arbuza świetną, którą można sobie zjeść na świeżo albo zabrać sobie ze sobą w pudełku do pracy. Mhm. Słuchaj, no teraz mamy tak. Arbuz jest pod ręką. Bierzemy arbuza, bierzemy pomidory. Ja bym tutaj radził te pomidorki koktajlowe albo te takie, wiesz, czereśniowe, te małe. One są, słodsze, one są słodsze, bardziej aromatyczne i w tej chwili są dostępne i niedrogie. Także sugeruję do tej sałatki właśnie takie. Ewentualnie mogą być malinówki, czy też zwykłe, dos dowolne, dostępne. Do tego czerwona cebula, która jest łagodniejsza. Do tego, panie Jacku, można dodać na przykład serfeta, jeżeli mamy i lubimy. On jest akurat słony trochę, mm -hmm. <laughs> a propos jak mówimy o soli. Do tego, co ja bym jeszcze dodał, do tego my dodajemy oliwki, do tego my dodajemy, jeżeli mamy świeży ogórek i do tego dodajemy sałatę lodową. Okay. I teraz tak, kroimy sobie tego arbuza w plastry, później kroimy go w taką kostkę około 1,5 na 1,5 cm. Nożem wyciągamy taki nóż, bierzemy sobie ostry z czubkiem, i wyciągamy te pesteczki, żeby w każdej tej kostce nie było pestek. Nie są nam potrzebne w tej sałatce. Na desce sobie to kroimy w kostkę. Te pesteczki, które widzimy, wyciągamy czubkiem noża i ładnie sobie przekładamy do miski. Dobrze, Paweł, ale słuchaj, tak. przepraszam, ale jak ty kroisz w ogóle, Arbuza? Czy kroisz to normalnie na pół? a potem jeszcze na pół, raz na pół nie, nie, na pół biorę, biorę sobie dużą deskę szklaną mhm. bo tam będzie trochę soku się lało a... bardzo dużo no bardzo dużo i teraz tak biorę załóżmy połówkę czy ćwiartkę arbuza kładę mhm. go na plecach, czyli na tej skórze biorę mhm. dobry, porządny nóż, ostry, może być ewentualnie nóż z piłką, jeżeli nie macie takiego ostrego noża, ten z piłką też się dobrze będzie sprawdzał i kroję sobie normalnie jak chleb, kromki takie z tego arbuza grubości około 1,5-2 cm. Raz, dwa, trzy, cztery, plastry. Uważajcie, będziecie kroić, bo na początku będzie ciężko szła a potem pójdzie. Mm -hmm. Jak pomaszli, żeby tam palce sobie nie, nie uciąć. Dokładnie. I teraz im bliżej środka, tym słodszy ten arbus, no i tym więcej pestek zarazem, prawda? Mm -hmm. Ale tak jak mówię, wykrawamy sobie 3-4 plasterki i kroimy w tą kostkę, tak jak powiedziałem do tego bierzemy te pomidorki koktajlowe, umyte oczywiście kroimy je na pół i takie połóweczki, też sobie wrzucamy do pojemnika sałatę lodową to możemy albo sobie poszarpać ale y, to chyba o tym już mówiliśmy, że można ją kroić nożem, tak. bo sałata taka masłowa, ta polska nie lubi krojenia nożem, ale ta lodowa sałata jak najbardziej bo są takie noże Plastikowe albo jakieś takie noże ceramiczne które, ma ceramiczne, które dodatkowo nie powodują styku właśnie warzyw z metalem, co może powiedzmy zmieniać smak, albo jak to niektórzy twierdzą zabijać witaminy. Jeżeli mamy taki właśnie nóż, to wykorzystajmy go do krojenia warzyw, owoców jak najbardziej. I tej sałaty sobie nieco dodajemy, tak jak lubimy, powiedzmy, 1 trzecia arbuza, 1 trzecia pomidorów, 1 trzecia tej sałaty. Na smak dajemy sobie ze 2-3 plasterki tej cebuli czerwonej. Kroimy i tak przekrawamy na, na pół, żeby nam się takie pół półplasterki zrobiły. Dorzucamy to co lubimy, parę oliwek, ewentualnie, tak jak mówię, fetę, ewentualnie może to być twarożek mogą to być dowolne składniki możecie dodać jeżeli lubicie, jogurt naturalny amacie, czy grecki jogurt, tutaj wiesz tutaj już, już bym polecał własną inwencję i dodawać to co się lubi można dodać nie wiem, ziarna słonecznika łuskanego mhm. pestki z dyni też będą się dobrze komponować, można dodać twaróg na przykład jeżeli nie lubicie słonej fety a może to być w ogóle bez żadnego sera i to sobie wkładamy do pudełka i zabieramy ze sobą. Ja jeszcze bym doradził tutaj, żeby sobie przygotować odrobinę oliwy z oliwek albo oleju, na przykład z pestek, winogron, takiego, który lubicie i na przykład coś, co ja bardzo lubię, czyli ocet ten balsamiczny mhm. i też można sobie taki sos przygotować, tylko proszę Was nie polewajcie tego, zanim zabierzecie to do pracy, tylko sobie polejcie dopiero przed zjedzeniem, tak, bo Później to wszystko by Wam zwiotczało i nie byłoby takie fajne Czyli w jakiś malutki słoiczek, drugi pojemnik Zabieramy sobie taki sos, którym chcemy to polać I tuż przed podaniem właśnie to polewamy Myślę, że można by też dodać, jeżeli miałbyś natkę z pietruszki, kolendrę, seler naciowy To co po prostu lubicie jeść Żeby to na surowo sobie wziąć ze sobą i wszamać Świetna sprawa Wiesz co, lubimy to często Lubimy tą sałatkę jeść i często wcinamy ją w domu po prostu. Na drugie śniadanie, na kolację na przykład. A Noż widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Połączenie, pomidor, cebula, arbus i ewentualnie właśnie ten serfeta. Naprawdę świetne. Można dodać też do, dowolne przyprawy ziołowe, jakie chcecie. Ale uważam, że same właśnie te warzywa i odrobina oliwy, na przykład z oliwek i troszeczkę octu winnego tego balsamicznego, załatwia świetnie robotę i jest to wspaniała przekąska. Świeża, właśnie taka, wiesz, hmm. wodnista, bo to i pomidor jest y, pełny soku i arbus jest pełny soku. Na upały to jest świetne jedzenie, kiedy nie chce nam się wędliny, nie chce nam się, wiesz, chleba. Y, taka przekąska to jest bomba witaminowa i coś wspaniałego. No, a propos tego sosu balsamicznego do, czy octu, przepraszam. Octum, Fajny efekt się uzyskuje, jak smażysz sobie pieczarki tak. i dodać dosłownie tak pół łyżeczki. Bo po mm -hmm. jakimś czasie, prawda, jak one się tak podsmażą troszeczkę. One Mówisz, nabierą możesz, taki... możesz, możesz mięso w ten sam sposób robić, możesz marynować mięso przy użyciu tego. Jest no, bardzo, bardzo dobry, a ocet ogólnie tak jak i oliwa też jest wiesz, dobry dla naszego zdrowia. W ogóle Mięso w towarzystwie jest robi się delikatniejsze. Przyjazne mm. dla, dla człowieka. No, bardziej sprawne. Mm. Mm. Nie wiem, a propos, mięsa, tak. a propos mięsa, nie wiem, czy słyszałeś o ostatnich perypetiach z firmą Sokołów i z Tatarem. Nie, proszę Cię. Nie, sły, nie słyszałeś? No, to W Polsce głośna sprawa. Pewien um. bloger, o nazwiska w tej chwili nie pamiętam, chłopaczek, który na YouTube ma kanał pod tytułem Kocham Gotować, Kiedyś pokazał, czym się różni mięso takie, wiesz, zmielone w domu, w maszynce do mielenia Od gotowego tatara ze sklepu, takiego, wiesz, paczkowanego No i powie powiedział prawdę i później firma Sakałów go Za to, powiedzmy, oczernienie marki Chciała, znaczy poz chciała go pozwać do sądu i żądać od niego odszkodowania w wysokości, chyba z tego co pamiętam, 150 tysięcy złotych. Dobrze. Doszło do ugody, a ten kolega podobno teraz będzie reklamował Sokołów i współpracował z firmą. Czyli sprzedał się. No tak tak mówią. Tak ludzie taki wniosek wynajmu, wyciągają. No dobrze, a jaka jest twoim zdaniem prawda? Moim zdaniem prawda jest taka jak... Na początku przedstawił, tak? Jak na początku przedstawił, no bo chyba nie, nie robił tego złośliwie. Zresztą my też robiliśmy odcinek o mięsie i też ja mówiłem, że Tatar y najlepszy jest zrobiony samemu. No jej Paweł. To ja ci powiem, Wiesz jaka jest prawda? Prawda jest taka, że ja kupuję mięso całe i, mie i miele w domu. Zawsze tak prawdę, powinno co? się robić. I tak babcia moja robiła i mama, i ja też tak jestem nauczony i, i nigdy m, po prostu bez porównania takie mięso paczkowane jakiejkolwiek, jakiejkolwiek firmy, bo tutaj nie chodzi nam o to, że konkretnie nie. któraś, jedna firma robi, wiesz... Wszyscy tak robią, Złe mięso, a, a pozostałe robią dobre. Nie. Zawsze jest to mięso inne niż takie, które samemu sobie przygotujesz. Jest na przykład więcej tłuszczu, no są, wiesz... Dlaczego gotowy tatar jest słony? No bo jest... Są tam jakieś konserwanty dodane prawda, jest jak, Jakaś tam soja jest w składzie, więc wiesz, no to, jest, to nie jest samo czyste mięso, więc musi być jakaś różnica. A jeżeli kupisz sobie kawałek polędwicy, widzisz go, umyjesz, od, odkroisz wszystkie włókna i sam sobie wrócisz to do maszynki i z drugiej strony wyciągasz mięso i z niego coś robisz, no to wiesz, że to jest to, co włożyłeś, nic więcej. Mm -hmm. Gratuluję tym wszystkim, którzy kupują mielone mięso. Jest to, im dużo ludzi im... tak robi, no. I no niestety. Zamieszane, więc... Ale to niestety. kotlety na przykład mielone też nie, nie wyjdą. Yy, ci nigdy takie z mięsa kupionego na tacce, jak z mięsa, które zmielisz sobie sam w maszynce i wiesz, co to było za mięso, wiesz, jak wyglądało przed zmieleniem, no bo tu cały ten bonus producenta jest taki, że ty nie widzisz tego mięsa, jak ono wyglądało przed zmieleniem. A, jest nasz zawartości, bo, tłuszczu. Wiesz, bonus, no? bonus polega na tym, że u producenta to się nie nazywa mięso, tylko produkt przed zmieleniem. No, <śmiech> wiesz, no, no, ale to jest, to jest zawsze to, to co zawsze, na co zawsze zwracamy uwagę. Jeżeli chcesz mieć dobre jedzenie, to musisz y, użyć dobrych produktów. No i, i <śmiech> tego, tego nie da się ominąć. No. Nie słuchajcie Pawła, bo te wszystkie firmy zbankrutują. Nie mam konkretnie do, do żadnej firmy, ale to, co my mówimy, jednak się sprawdza. No. Oczywiście, że tak. To jest prawda. To się sprawdza. I, i te parówki, które mają 80% mięsa, kosztują na przykład, nie wiem, nie wiem, jakie są ceny teraz w Polsce, ale powiedzmy, na tamte czasy, Kilo tak no wiesz, kilo kiełbasy masz od 6 do 36 zł na przykład, czy tam o, 46, no, masz, no takie masz porównanie. porównanie, czyli od funta do nie wiem, do 10 funtów tak. nawet, tak? Więc no, wiadomo, tak. że to nie jest to samo, no nie może być, nie może być. A propos, jeszcze zapytam Cię przy okazji. Powiedz hmm. mi, jakie są, jakie są ceny serów w Anglii? Bo słyszałem, że ser, dobry ser kosztuje więcej niż dobre mięso. Tak, to prawda. Sery Zresztą są bardzo podobnie, drogie. Podobnie jest chyba w Polsce. Sery są no. bardzo drogie, Paweł. wiesz. Dlatego, pewno, tutaj, bo... dlatego tutaj są popularne takie tacki mhm. e, z pięcioma, sześcioma rodzajami serów. wiesz. Gotowa Miałem... taka deska. Od razu miks taki, tak? Taki miks, tak, tak, tak. Ale mm -hmm. tego sera jest tam, wiesz, co kot napłakał, nie? Takie kawałeczki, takie, wiesz, tam może 50-gramowe, może 100-gramowe, nie? No dobrze, ale wiesz, sera żółtego też nie powinno się jeść nie wiadomo ile. Różnie mają ludzie tolerancję na, na, na, na białko mleka, mm -hmm. ale ser pomimo tego, że zawiera wapń, zawiera pewne rzeczy, które są pozytywne, nie powinno się jeść bardzo dużo, bo cholesterol... Paweł, jedna, ja Ci jedna, powiem jedną rzecz, co mi się podobało też, któryś to, któryś to taki wiesz ten wiodący kucharz, który tam się pokazuje w radiu, czy w telewizji, czy gdzieś tam w gazecie pisze. Mhm. On powiedział taką rzecz, że mm, ludzie dorośli zatracili to, co miały dzieci, a dzieci jadły tylko to, na co miały ochotę, te, te, co mhm. im podpowiadał organizm. I ja tak. nie powiem szczerze, że ja się cieszę z tego względu, że u mnie to jest taki wiesz, powrót, nawrót taki. wiesz. Ja przez tydzień czasu nie jadłem białego sera a, i ja musiałem sobie i y, y, wiesz, ja musiałem po prostu, poprosić przecież, żeby kupiła sera i zrobiła kluski leniwe, a za dwa dni sobie zrobiłem makaron z serem, wiesz, bo po prostu on mi się śnił, ja tego potrzebowałem, wiesz. A, jakoś tak miesiąc temu było, a nie jadłem już tak się zdarzyło, zrobiliśmy sobie taki dzień tydzień, dzień, tydzień warzywny i tak się zdarzyło, że mięso było w niedzielę i potem dopiero było w sobotę. Ja Ci powiem szczerze, że ja w piątek, mówię, kurczę, no nie jemy mięsa, no rybę się je w piątek tak w Polsce, w miarę możliwości dotrzymujemy tego terminu, ale mówię, kurczę, już mi się śniłam, co jest ja tam. i wstąpiłem, wiesz, bo musiałem jechać na Wolverton, tam jest polski sklep, Wstąpiłem do polskiego sklepu, kupiłem pęto kiełbasy francuskiej i takie jakiejś wiejskiej, czy swojskiej. Mhm. I już oczami wyobraźni już go zjadałem z grilla w postaci takiego szaszłyka, jakiego wiesz. Także mhm. mój organizm tego potrzebował, wiesz. A nóż widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci. E, Gabrysia robi takie pyszne kawapici, wiesz, takie mięso Super. mielone, gru, grubo mielone z tym. Tam, to jest, dla, dla mnie to jest smaczniejsze niż mielone wiesz takie wiesz, dobre mięso takie takie z przyprawami tak No no takie, to są hmm. takie jakby takie małe cepeliny wiesz hmm. kawa Świetna kawa pić, chyba, jakoś tak się nazywa to, ale to, to jest pyszne to jest takie smaczne człowiek że się w ustach rozpływa że szok wiesz No dobrze ale powiedz mi no powiedz mi jak, jak często jesz mięso ile razy w tygodniu A, tak naprawdę to w tym, tygodniu akurat, w tym tygodniu akurat nie jadłem mięsa. Wiesz, jadłem, jadłem mięso w poniedziałek, bo tutaj Kamili koleżanka jest tutaj u nas teraz rezydentką w naszym domu. Ona mm -hmm. zrobiła tam potrawkę z mięsa wieprzowego i we wtorek ja to dojadłem jeszcze, bo Gabrysia zrobiła taką potrawkę wiesz, z ryżem, z takimi zielonymi kuleczkami, jakoś nazywa, z groszkiem i marchewką i cebulą, wiesz? I hmm. więcej już mięsa nie było. No nie czyli to jest mięsa, dwa, trzy was? razy w tygodniu, tak? No tak można powiedzieć. Jeżeli od niedzieli do okay. niedzieli liczymy tydzień, to będzie dwa, y, razy. dwa razy w tygodniu, tak, tak, tak, No to powiem Ci, że u nas podobnie by się to zgadzało, bo tak mniej więcej dwa, trzy razy w tygodniu na obiad jemy mięso. Na pewno przynajmniej jeden dzień, a nie raz, dwa to są dni z rybą, a reszta to mhm. są dni miarskie, można by tak powiedzieć. No jeżeli chodzi o obiad przynajmniej. Tak, tak, tak, tak. Jeżeli chodzi o obiad, tak, tak. A jeżeli, chodzi o, takie taka... szy... mhm, jeżeli chodzi o takie szybkie je, y, jedzenie, to mm, no raczej no Ewelina kupiła ostatnio taką jakąś wiesz, szynkę krojoną w plastry, ale powiem Ci szczerze, że odbijała mi się, jakoś mi leżała na wątrobie, nie była za... jakaś musiała być tam nafaszerowana konserwatami. Także raczej bezpiecznie to ja sobie wierzę... Ja a propos tego, to jest moja... Słuchaj, mieliśmy robić krótki podcast. To jest właśnie moja propozycja, słuchajcie, dla Was. Ja robię sobie, co jakiś czas robię sobie taki tydzień marchewkowy. To znaczy, że głównym jakby takim... główną do tego dnia. Jest marchewka, wiesz? I teraz tak, mhm. i tą marchewkę. Ja powiem szczerze, że odkrywam marchewkę po raz kolejny. Marchewka jest tak neutralna, że marchewkę możesz zrobić na słodko i na ostro. Chrzane. Na słodko, oczywiście. Różne tak, są, na, na, na słodko, czyli wiesz, dwie marchewki, jabłko albo dwa jabłka, jak ktoś lubi, ale jak jest, takie słodkie, soczyste jabłko, to jedno twarde wystarczy, jedno jabłko. Mhm. A do tego parę rodzynek. Tu wspominałeś o słoneczniku. Ja jeszcze do tego dorzucam figę, to wszystko kroję i parę orzechów. takich U nas można kupić takie wiesz, fajne są mieszanki robione. Wiesz, bo taki orzech, no, u nas um, też, tak. Woski laskowy, laskowe, brazylijski, tak. Ten i, tak, tak, tak. i migdałowe, tak. I to wszystko mhm. sobie ciach, ciach, ciach. Mieszam i daję łyżkę miodu, albo nie, w zależności jaki mam nastrój. To wszystko mieszam to mi się sklaruje i po 4 godzinach wcinam jak małpa kid. I to jest marchewka na słodko. A teraz, słodko. A teraz marchewka na, na ostro, to jest wiesz, marchewka, do tego cebula mhm. i chrzan, tak jak powiedziałeś, do tego jeszcze jest ta papryka i teraz ja robię tak, że jeżeli daję ser albo jogurt, to już nie daję oliwy, a jak daję oliwę, to już tak. nie daję ser ani jogurtu, wiesz? Mhm. No, i do tego jeszcze wiesz, i do tego jeszcze skrawam e, tą e, paprykę. Teraz jest sezon, przecież papryki jest, papryk jest od groma. Także wcinajcie to. I re, raz dałem pomidora, ale tak jakoś mi pomidor wiesz, nie za bardzo leży. Wiesz, także i takie coś sobie wszystko wiesz. Mix, mix, mix, i już. Następnym razem to może być sama. I to też jest ciekawostka, bo, bo wtedy to nie będzie dla słodko. Bo znowu dwie marchewki, ale tym razem pół jabłka. chrzan i śmietana albo jogurt naturalny. Taka a la, wiesz, surówka, prawda? I co do Fajnie. tego, i dodatkowo jeszcze do tego daję parę rodzynek, wiesz? Ale okay. chrzan właśnie, albo musztarda, żeby podkreślić tą ostrość. Moim zdaniem nie ma nic lepszego. To jest najsmaczniejsze danie. I takie sobie, wiesz, i tak właśnie teraz miałem taki właśnie tydzień. E, także no, polecam takie, polecam taki jakby detoks, czy jak to tam nazwać. Polecam takie sobie zrobienie tygodnia żebyście zobaczyli sami, na własnej skórze. Tym bardziej, że teraz jest właśnie tak już co, no, w sumie 8 lat, żeśmy czekali na takie ciepłe lato w Anglii. Dawno takiego lata nie było, tak mówię, 8 lat temu było. Tak, w ciepłe. tym roku jest w ogóle dostęp do, do, do wszystkiego, bo jest oprzytość tak. warzyw, owoców. Tak. Trzeba korzystać. Tak, tak, tak, tak, tak. Także tak, śmiało... No śmiało polecamy jak tak jak mówisz wiesz orzechy dobra rzecz na koncentrację na troszeczkę wiesz, troszeczkę oleju troszeczkę energii bo orzechy no, są kaloryczne ale wiesz dobrze pracuje mózg nasz marchewka no to wiesz znowu przemiana materii odrobina mhm. cukru jest karoten mhm. są witaminy świetnie też działa na, na na jelita wiesz marchewka jest bardzo fajna no. zwłaszcza surowa zwłaszcza surowa bo tutaj trzeba pamiętać o tym, że marchewka gotowana, a marchewka surowa, no to są dwie różne trochę rzeczy, bo mają inny na przykład, wiesz, indeks glikemiczny inaczej są później trawione. Najlepsza jest zdecydowanie surowa. No zgadza się Paweł, zgadza się, wiesz, no tutaj myśmy słuchali, tam była ta zielona pigułka, czy czerwona pigułka, były te dziewczyny tam z, z radia na fali, tam coś omówiło, mówiło o tym jedzeniu, to jakoś się nazywa z angielska, takie to jedzenie surowych tych wszystkich warzyw i tak dalej, wiesz co, ale ja bym się nie odważył zjeść surowego ziemniaka, wiesz, albo coś tam, no po prostu mi to nie ja, leży, Nawet... nie, poczekaj, poczekaj, ziemniak surowy w ogóle nie jest dobry, bo ziemniak surowy spowodowałby ból brzucha i jakieś problemy, nie można. Nie, to ci wegetarianie są tak wyćwiczeni, że oni wszystko jedzą na surowe. No, <laughs> nie żartowałem, niech się to nikt to... Nie, nie obraża. To teraz zażartowałeś, tak? Tak, tak oczywiście, że tak. Nie, nie, nie, wiesz, nie macie tak rację, macie rację, tylko nie powiem Ci szczerze naprawdę, bo ja pamiętam, że która z tych dziewczyn mówiła właśnie o tym, że, że na początku można mieć jakieś tam bóle brzucha i u mnie właśnie takie coś wystąpiło, a w tej chwili nie pamiętam dokładnie po czym, ale coś takiego, co normalnie jem na, na, na, na miękko albo na, na al dente, tak krucho, Zjadłem na surowo i powiem szczerze, że nie, nie szło się komfortowo, więc dałem sobie spokój po prostu. Niech to leci zgodnie z naturą. Ja osobiście uważam, że nie do końca jest. My jesteśmy, nie jesteśmy mięsożerni, nie do końca. Jednak jesteśmy moim zdaniem mięsożerni, ale to już jest indywidualna, indywidualna sprawa każdego ze słuchaczy. Słuchajcie, jeszcze tylko dokończę. I taką sałatkę można sobie robić, wiesz, na przemian. Do, dowolnie, słuchajcie, jeżeli natraficie, tak jak mówię, akurat ja natrafiłem na takie fajne, e, te prasowa, prasowane, wiesz, z ryżu, Orzeszę? czy... Aha, pieczywo, nie Nie, nie, ten, takie... ten chlebek, takie to pieczywo, takie tam było właśnie bez konserwantów, a jeżeli na takie coś to traficie, to ja myślę, że może można to polecić, wiesz, można to polecić. Czyli pieczywo ryżowe, pieczywo pszenne, takie mhm. spiekane, takie na... na, na... Tak, tak, tak, tak. Wiesz co, u nas teraz, wiesz, przez to, że jest y, ta Ewelina u nas, to, to u nas chleb tak nie zdąży wyschnąć i zaraz znika, wiesz, bo przedtem to było tak fajnie, że a ja jak piekę zawsze takie dwa bochenki, tak po 550 gram, no i ten chleb tak powoli schodzi, powoli schodzi, że on, wiesz... Y, po czwartym dniu on się robi, zaczyna się robić taki, wiesz, twardy lekko. I dzięki mm -hmm. temu ja mogę sobie tym nożem z piłką, o którym wcześniej wspominałeś, do krojenia arbuza, mogę sobie kroić takie właśnie cienkie kromeczki. Warszawę kiedyś tak się mówiło, że Warszawę przez, niu, przez nie widać. Mm -hmm. I jak one wyglądają właśnie, wiesz, takie cienkie są jak te kartoniki właśnie, wiesz. Także to, no naprawdę, no jest re, no rewelacja. No, no, ja jestem pełen, pełen podziwu dlatego. Ech, dlatego co my teraz robimy właśnie, że, że robimy sobie własny chleb, że robimy, wiesz, a jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, jeżeli komuś by się coś takiego znudziło, tutaj Paweł powiedział o tych sosach, naprawdę wróćcie sobie do tego odcinka, w którym Paweł opowiada o robieniu keczupu, my robimy teraz właśnie taki, znaczy nie, nie robimy jeszcze tego, na razie robimy sos, jeszcze, jeszcze nie zrobimy tego keczupu, ale, ale zrobię go natrafiliśmy do taki naturalny keczup, wiesz, który po otwarciu może być tylko mhm. dwa dni, wiesz, to, to świadczy o. o tym, że on tam nie ma konserwantów żadnych. Mhm. I taki naturalny keczup robimy właśnie, wiesz, tak, otwieramy, jemy go, na przykład tam do pizzy, czy do jakiejś tam potrawy, a później właśnie robię, robię takiego sosu właśnie, tak jak powiedziałeś, chrzan, musztarda, mhm. coś tam jeszcze i ten naturalny keczup, ten to daje taką, fajną bazę daje taką, wiesz, to co ty opowiadasz, to, że te właśnie te właśnie, to wiesz, takie on to nadaje temu, wiesz, czy to sałatce, czy jakiejkolwiek innej potrawie, a nawet takiej wiesz, mięsno-warzywnej potrawie nadaje taki fajnego smaku, takiego wiesz, takiego takiej odmienności, że to, jest, no, to mhm. jest naprawdę coś, coś wspaniałego. Naprawdę jest wspaniałego. Wiesz co, ja jeszcze Ci powiem na koniec sam, bo już pewnie będziemy ten odcinek chcieli zakończyć za chwilkę. Powiem Ci tak, jadłeś kiedyś sos tatarski? Tak, jadłem, ale no, słuchaj, kupny, nie robiłem swojego. Nie, właśnie nie. To, Wiesz, to może tak, się nas... umówimy, że że w przyszłości, a czy teraz już opowiesz o tym? No, no powiem teraz, bo to w sumie prosta rzecz, wiesz, tak jak mamy ten blender, tą maszynę taką, która, która szybciutko nam jest w stanie zrobić i majonez i koktajl i, i setki innych rzeczy, zupy, kremy i tak dalej, Wiesz, stwierdziłem, że mamy tą maszynę, kurczę, a miałem ochotę na właśnie sos tatarski, którego nie jadłem długo, długo, bo już parę lat. Ruski rok. U nas, u nas, <głos> ruski rok. u nas to się w domu dawniej, dawniej rodzinnym to się robiło ten sos tatarski dość często, no praktycznie na, na każde święta to gdzieś tam trochę było tego sosu tatarskiego, mhm. wiesz, dobre marynowane grzybki, które się samemu zbiera, ogórek konserwowy, który powiedzmy też się samemu robiło. Trochę majonezu, odrobina cebuli pokrojonej w drobną bardzo kostkę sparzonej na nasitku, żeby nie była taka ostra. No i to się mieszało. Troszkę musztardy, sól, wiadomo, pieprz. I robiło się taki sos dosyć taki, bym powiedział, no prawie jak sałatka w taką, wiesz, kosteczkę pokrojone te wszystkie produkty. A sos taki w sklepie, no to wiemy. To jest taki majonez, że... Tak, gdzieniegdzie coś tam się pokazuje, że coś w tym Majonezie jest. Ja stwierdziłem, że nie chcę się kroić tak aż może bardzo tych, tych produktów, ale użyję tego blendera naszego, prawda? I tak. miałem ochotę na właśnie taki smak, jakiś taki wieżocowy, czyli właśnie grzybki były mm, otwarte w, w słoiku domowe był ogórek konserwowy, był Majonez i właśnie przy, przy po, mm, przy użyciu tego miksera zrobiłem na prędce sos tatarski, czyli wziąłem za 4 łyżki tych grzybków za 4 łyżki majonezu i dwa ogórki konserwowe najpierw je przekroiłem wyrzuciłem z nich ten sok tak wiesz, ten, ten, ten, tą marynatę tak żeby to nie było zbyt mokre i to wszystko sobie zmiksowałem troszeczkę dodałem pieprzu odrobinę musztardy wspaniała sprawa i przy okazji jeszcze sprawdzałem, czy tam mają być ogórki giszone, czy konserwowe no różne są tam w internecie jak zwykle opinie to, to też już mówiliśmy, że te przepisy są różne, przeróżne, ale no byłem zdania, że ogórki konserwowe jednak powinny się tam znaleźć, no i faktycznie z konserwowymi było świetne i też miałem taką sugestię gdzieś tam znalazłem, że może to być do mięs ten sos podawanych na ciepło Mm. Wiesz, dla mnie to było zawsze Fej. do wędliń, ten so tatarski na zimno. Tak, tak. Ale faktycznie y, miałem kurczaka takiego, tak jak robisz na tortille, że go podsmażasz sobie, wiesz, w kostkę pokrojone piersi. Tak. Miałem tak. takiego kurczaka, gdzieś tam z poprzedniego dnia jeszcze była odrobina. Y, mieliśmy to dać do tortili, wiesz, żeby tam z sałatą, właśnie z pomidorem, z papryką sobie zjeść, ale stwierdziłem, nie. Muszę, jeżeli już zauważy, znalazłem taką informację, że że ten sos tatarski może być podawany do yy, mięsa serwowanego na ciepło no to już stwierdziłem jak mam taki domowy fajny sos to muszę spróbować i powiem Ci że to było fajne połączenie pierwszy raz jadłem yy, pierś z kurczaka właśnie taką w kostkę pokrojoną podejrzewam że i jakiś kotlet czy coś takiego czy, czy jakaś sztuka mięsa jakaś pieczeń też wykończona tym sosem byłaby świetna i bardzo mi pasowało to połączenie a jak będziecie robić taki sos tatarski to jeszcze bym Wam dał dodatkowy taki tips, taką sztuczkę, żeby ten sos przygotować sobie dzień wcześniej, żeby te smaki się przegryzły, zharmonizowały, bo próbowałem go dzisiaj, był jeszcze lepszy. Tak się wiesz, ułożyło to wszystko i ten sos był, no dzisiaj był naprawdę świetny. Mm. No to super. A mi się teraz przypomniało wiesz co, a propos się o tym mówić. Ja mówię tak, tak, tak łatwo, prosto. Weź dwie marchewki, jedno jabłko i coś tam, ale co z tymi marchewkami? Pogryźć w zębach? Nie, szatkować oczywiście Słuchajcie, poprzednio zapomniałem o tym, bo taki byłem dokładny, a teraz byłem niedokładny. Jak najbardziej w tak ja się z tą zgadzam. To jest bardzo dobry pomysł i my i my to, i my to tak. My to tak... Zróbcie sobie, spróbujcie sobie. No naprawdę fajna rzecz. I teraz tak, no tak podsumowując, trzeba słuchać mm -hmm. swojego organizmu, trzeba jeść tak. to, co przede wszystkim organizm potrzebuje. Yy, mięsa dwa, 3 razy w tygodniu, tak jak ty mówisz ja, no nie umawialiśmy się wcześniej, ale wygląda na nie. to, że wystarczy. Yy, na pewno badasz się i ja też się badam okresowo i żadnych jakichś tam nie mamy dolegliwości, cukier w tak. normie, cholesterol w normie, ciśnienie w normie, serce w porządku i myślę, że taka dieta właśnie zrównoważona i powinna Wam dobrze służyć. Przede wszystkim nie należy chodzić głodnym przez pół dnia i potem się nażerać, nie. tylko jeść kilka potraw w ciągu dnia. No, mówi się, że pomiędzy 3 a 5. Myślę, że najlepiej to by było jeść bardziej 5, a takich mniejszych posiłków. No, w zależności co się robi i jakie ma się warunki, bo jedni pracują powiedzmy cały dzień gdzieś tam przy taśmie, czy ręcznie, czy gdzieś jadą, no, też nie mogą sobie tak pozwolić. Ale jeżeli masz możliwość, to staraj się zrobić sobie pięć posiłków zróżnicowanych, jedz słuchaj organizmu, jedz to na co masz ochotę, zamiast słodyczy lepiej właśnie marchewkę, czy odrobinę miodu, czy właśnie tak jak mówisz orzechy, rodzynki, świetna tak. sprawa, świetnie to zamieni, te przekąski takie, tak jak mówię, survivalowe, no to żołnierze jedli te batony, prawda, mhm. żeby, bo, bo nie mieli dostępu do takich rzeczy, i starajcie się właśnie eliminować te rzeczy z, ze swojej diety, a zastępować owocami, warzywami. Teraz są fantastyczne gruszki, bardzo dobre są ceny w tym roku na gruszki. Też można jeść je w sałatkach, robić z nich fantastyczne desery. Mm, można je jeść na surowo. Także polecam no. Korzystajcie. Aj, śliwki, słuchajcie, przygotuję dla Was e, będzie, będzie ten. słuchajcie, Wspaniały pomysł na wątróbkę. Mhm. która jest miksowana i powiem, że to jest rewelacja dla nas odkrycie druga sprawa będzie o knedlach przygotuj mhm. coś o knedlach ja Ci opowiem o naszych, które będą robione bo kupiliśmy trzy rodzaje śliwek o, mm, no i to by było na tyle słuchajcie, gorąco serdecznie Was wszystkich pozdrawiamy lato chylicie ku upadkowi powoli, ale jeszcze się trzyma mocno więc y, korzystajcie z miary możliwości. Także słuchajcie, kończymy, będzie, będzie następny odcinek. Będą śliwki. Będą grzyby. Będzie grzyby i będzie jesień to taki, wiesz, dla mnie to jest taki okres troszeczkę słominkowy, więc obiecujemy jeden odcinek, który nie będzie o jedzeniu, ale o tym, co nas interesuje, albo co nas denerwuje. Mhm. A jeszcze i, dla, i na zakończenie mam taki rebus. Słuchaj, czy ty wiesz, y, kto napisał scenariusz do filmu Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Jednym to był mm. Pan Barreja, Barre, a drugim był pan. taki jeden pan, inny, który grał między innymi w tej firmie. I Grebus polega na tym, że tak nazwisko tego pana, a druga część wyrazu to jest po angielsku jak szczeka pies. I ta firma produkuje hmm. soki. I ja się pytam, ja się teraz pytam. Jeżeli ty robisz sok z owoców, to po co ci jest? Czy ty kupujesz gumę arabską E380, E360, E360 Nie, wspomagacz ostatnio, smaku ostatnio i. Gumę arabską, to w, w jeszcze w podstawach. Tak, zagę, zagęszczacz, zagęszczacz i. I, I kwasek cytrynowy. I jest jeszcze coś, jeszcze jest taka przeze mnie, jeszcze nie odkryta, ale to dla was przygotuję na raz substancja smakowo albo substancja cukrowa. Wiesz, taka mhm. sło, sło, słodkowa, jakoś tak to się jest tak użyte jest przez producentów taki, takie coś, żeby e, pisać prawdę, bo nie jest używany do słodzenia tego. Do dosładzania tego soku nie jest używany cukier, tylko specjalna substancja, o której kiedyś Wam opowiem. To tak jak margaryna, to jest substancja smarująca. <laughs> Proszę Was, patrzcie na to, co jecie i, jecie, i nie jedźcie gumy arabskiej tym optymistycznym kancel, a akcentem, jak mawia Janek Wirow. Gorąco Was, pozdrawiam Jacek Kuków z Newport-Wagnel. I Paweł prokopowicz Grzeszowa. Cześć, do uliczenia za dwa tygodnie. Smacznego. <laughs> Retro-Rocket Network. Proszę Ci, powiedz jeszcze raz to. Powiedz, błagam cię. To co? No powiedz, bo to, to jest po prostu jak Ty to wymawiasz, to ma taką siłę w sobie. Retro-Rocket Network. <laughs>